To miejsce, tak patrzę tutaj, to miejsce znam tylko z telewizji, raczej, z YouTube'ów i tak dalej. No, także. A, chwała Bogu. Wiecie, jestem na dniach tak, znaczy zawsze, ale na dniach szczególnie jestem Bogu bardzo wdzięczny za Jego święte Słowo, że mamy tą Księgę, za którą wielu naszych braci, wiele naszych sióstr życie oddawało. Żeby mieć fragment, żeby mieć stronę, żeby mieć kawałek i życie kładli i też żebyśmy my mieli. I Bóg zachował swoje słowo, chwała Jemu za to i e, tak modlę się też, żeby dzisiaj dzieląc się słowem, żeby e, no, żeby po prostu było to adekwatne, co będę, czym będę się dzielił z tym, co... Bóg ma do przekazania. Zastanawiam się ostatnio dużo o współczesnym Kościele, o tym, co nazywamy Kościołem przez małe K, czyli na, różniego, na maści e, twory i oczywiście nad Kościołem przez duże k, nad oblubienicą Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym w temacie się podzielić z przypowieści Salomona dziewiątym rozdziałem Wierzę, że ten rozdział, on do mnie przynajmniej przemawia bardzo dużo w tym temacie. W temacie tego, co dzieje się w Kościele. Czym jest, co dzieje się w Kościele przez małe K, jakich ludzi możemy tam napotkać e, i oczywiście też w tym przez duże K. E, Księga przypowieści Salomona e, przeczytam, z, tutaj mam brytyjkę, Pierwszy, cały rozdział. Dziewiąty, tak? Dziewiąty rozdział przypowieści Salomona. Mądrość zbudowała swój dom. Postawiła siedem swoich słupów. Zabiła swoje bydło. Zmieszała wino. Zastawiła swój stół. Wysłała swoje służebnice. Zaprasza ze wzgórz miasta. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Do nierozumnego mówi. Chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. Porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. Kto karci szyderce, ten ściąga na się hańbę, a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karć szyderce, aby cię nie znienawidził, karć mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy, połócz sprawiedliwego, a będzie miał jeszcze więcej". Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum, gdyż przeze mnie rozmnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedził wejścia do swojego domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie, a do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych. Ten rozdział ewidentnie nie ma być rozumiany dosłownie. Wiemy, że nie ma dosłownej, dosłownego domu, to jest budowa mądrość, że nie ma teraz, że nie ma pani głupoty dosłownej tak, i ona wszystkich zaprasza. Także mamy tu pewien obraz. I w rolach głównych mamy mądrość, pierwszy werset. Mamy panią głupotę, werset trzynasty. A dalej mamy werset czwarty i szesnasty tego niedoświadczonego, nierozumnego werset siódmy trzyderce bezbożnika i werset dziewiąty mądrego, sprawiedliwego. I pani głupota, nie wiem czemu pani głupota, czemu jako kobieta wiemy, że mężczyźni potrafią okazywać te same oznaki głupoty, co kobiety. Wiemy, że to nie jest zależne od płci niestety. Jakkolwiek jest to tak przedstawione, którzy mówią, że mądrość też jest przedstawiona tutaj jako kobieta, nie, nie jestem w stanie tego ocenić. Natomiast to, co wiem, to kiedy patrzę do ósmego rozdziału przypowieści Salomona, to już tam widzę, że mądrość jest przedstawiana jakby jako osoba. I tak wierzę, że dalej w dziewiątym rozdziale, w pewnym sensie jest to ciągnięte dalej, kto jest naszą mądrością. Tu brat cytował z drugiego listu do Koryntian 1,24, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastkiem Chrystusa który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Jeśli ktoś mnie zaprasza na ucztę, jeśli ktoś ma prawo mnie zaprosić na tą cudowną ucztę, to jest to sam Chrystus. On zapłacił za ucztę. On jest mądrością Bożą i on, on jak wierzę, zaprasza. I czytamy tutaj o tym, że zbudowany jest pewien dom i postawione jest siedem słupów. I chyba najróżniejsze są interpretacje, co to jest te siedem słupów, ale myślę, że to, do czego możemy się wszyscy zgodzić, to to, że liczba siedem w Piśmie Świętym to liczba pełni, liczba doskonałości, Boża liczba. I tak mamy świecznik, mamy mnore w namycie zgromadzenia, która jest według nakazu pańskiego złożona z jednej bryły szczerego złota i ma siedem ramion. I mamy w liście do Efezjan w czwartym rozdziale siedem cech, czegoś siedem, co każdy, każdy kto, kto, kto należy do Oblubienicy Pańskiej to ma. Siedem rzeczy, znacie to? Wiara, nadzieja, jedno ciało, jeden duch, jeden pan, jeden szest, jeden ojciec, siedem. Także jest to coś pełnego, jest to liczba pełni. I ten dom, który zbudowała mądrość, ten dom, który zbudował, czy buduje Chrystus, to jest coś pełnego, to jest coś doskonałego. I to siedem to jest coś pełnego i doskonałego. Pytanie w ogóle, jak my możemy, jak ja mogę dzisiaj, jak wy możecie dzisiaj spojrzeć na cokolwiek i powiedzieć tak, to odpowiada obliczu Chrystusa i Jego woli. Albo nie, nie, to, to nie do końca odpowiada Jego woli. Słowo Boże. Doskonałe Boże Słowo. To jest na pewno coś, co możemy powiedzieć, to jest siedem, to jest pełne, to jest doskonałe, to jest coś, co stąpiło, co Chrystus nam dał, co stąpiło z nieba w tym sensie obrazowym. Uczta jest gotowa, czytamy w drugim wersecie. Czytamy tutaj, że bydło jest zabite, mądrość swoje bydło, swoje bydło zabiła, zmieszała wino, zostawiła swój stół, i wysłała służebnicę i zaprasza ze wzgórz miasta. E, czytamy w Mateusza 22,4. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Chciałbym zapytać Was, jest to coś, co stale gdzieś tam dro, to, tłoczy mnie, może Was też. Czy nadal wierzysz w to, ty, jak długo jesteś w Panu? że Wszystko jest gotowe? Czy wiesz o tym, że Chrystus wszystko przygotował? Że On za wszystko zapłacił i że wszystko jest Jego zasługą? I że wszystko, co masz, tak naprawdę nagi przyszedłeś. Żeby wejść przez wąską bramę, na wąską ścieżkę, musiałeś przepchnąć się. Musiał, być, musiał wszystko z ciebie spaść i nagi tam wszedłeś. Jeśli wszedłeś, to nagi tam wszedłeś. I Chrystus odział cię w swoją sprawiedliwość. Jeśli coś masz, to jest to to. Jeśli tego nie masz, to nic nie masz. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego. Czytam w Hebracików 3,6. A domem Jego my jesteśmy. Mądrość spodobała swój dom. Siedem słupów. Chrystus jako Syn jest ponad domem Jego. A On jest władcą tego domu. On jest władcą naszym, właścicielem naszym. Czy tam w innym fragmencie w Ewangelii, że e, mądrość, nie wiem, czy, czy będzie posyłać apostołów proroków, a wy ich ukaminujecie. Mądrość Boża. Syn Boży posyłał swoje sługi i posyła. I tutaj czytamy e, w przypowieści Salomona, że e, Mądrość wysyła swoje służebnice i zaprasza ze wzgórz miasta. To mówi mi, że dom jest w oddali, jakby to, to, to, to, to, to co można zobaczyć, o to jest w oddali, a służebnicy są wysyłane, tak jak dzisiaj słudzy są wysyłani i zwiastują Boże Słowo i tak jakby to przez wiarę możesz chwycić. Za mgłą to jest. Dom jest, wydaje się, z dala, bo tylko przez wiarę widoczny. I pytanie jest, jak czytamy dalej w tekście, dlaczego ten człowiek w ogóle chwyta, może chwycić się na to, co mówi pani głupota. Ona też ma dom i tam też jest pewna uczta. Przecież tam jest tylko chleb i woda. Już nie mówiąc o tym, skąd to wzięte, co to za chleb i woda, ale chleb i woda tu mamy, mamy bydło i mamy wino, mamy dobre rzeczy. A więc coś musi być, że tamto jest łatwiej dostępne, szybciej, prosto. Ale te wino, te mięso, jakby ten człowiek powątpiewał w to, czy rzeczywiście ta uczta jest taka obfita, czy rzeczywiście to tak będzie, przez wiarę musi to chwycić. I czytamy w czwartym w wersecie, że jest tutaj ten człowiek, który jest prosty, naiwny, otwarty. Przeczytałem w tłumacze tutaj tej Biblii, którą tutaj mam, taką notkę zamieścili pod tym słowem, który określa tego człowieka opisanego w czwartym wersecie, że to hebrajskie słowo oznacza, cytuję, kogoś otwartego i naiwnego, a stąd otwartego zarówno na to, co dobre, jak i na to, co złe. Otwartego na wszystko, też na zwiedzenie. I tak się zastanawiałem nad tym y, i zacząłem czytać o tym y, człowieku w przypowieściach. I tak pisze, na przykład o nim w przypowieściach 14-15. Prostak, to jest to samo słowo, wierzy każdemu słowu. Lecz roztropny zważa na swoje kroki. Dalej pisze o nim w przypowieściach 22, trzecim wersecie. Przezorny, widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę. To widać, jakby wydaje mi się, w najróżniejszej maści kościołach dzisiaj. On po prostu idzie. On po prostu idzie. Słowo Boże, tak, no pewnie, wierzymy. Mówi co Słowo Boże. Cudaj znaki, już tam jestem. Obecność Boża, gdzie? Gdzie? Konferencja, już tam jestem. Dajcie mi to. To brzmi dobrze, czuję się dobrze, a więc już tam jestem. Idę w to. Człowiek, który nie ma, nie, nie może rozeznać. I tak e, czytamy w, na początku przypowieści, w czwartym wersecie, Pierwszy rozdział, czwarty werset, między innymi dla kogo te przypowieści są? Dla udzielenia prostaczkom roztropności. Znów mowa o tym samym człowieku. On nie ma tej roztropności, nie ma rozróżnienia, nie rozumie. Nie ma tego, o czym mówi e, e, autorist Braczyków w piątym rozdziale i czternastym wersecie. Pokarm coś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Wszak on nie rozróżnia, wszak on nie używa. On nawet nie czyta najczęściej, a jeśli czyta, to skrawki i rzadko i mało. Nie karmi się tym słowem człowiek, który jest otwarty na wszystko. Tak się zastanawiam, nie wiem jak wypatrzę na ludzi, myślę, czasami tak patrzę, myślę, tak w sumie niby to byś dobrze zaczął. A gdzie on jest dzisiaj, co on robi dzisiaj, ten człowiek? Gdzie on jest, gdzie on się wpakował? Już tam jest na peryferiach tego, co nazywamy wiarą. O co chodzi? Ale pani głupota zaprasza. Jej dom jest bardzo blisko. I widać, co ma na stole. Doczesność. Widzisz od razu, co ma na stole. Tu nie musisz wiele chwytać przez wiarę. To jest na miejscu, to jest dostępne w tym życiu. Tu i teraz masz profity. Pani głupota wszystko serwuje gotowe. Jak w McDonaldzie. Chcesz? Masz. I tak nasz bohater naiwny jest idealną pułapką dla cudzołożnicy. Czytamy o nim również przy powieściach w siódmym rozdziale 7 do 15. Zobaczyłem wśród prostaczków, to jest samo słowo, i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca. I o to samo słowo też pada właśnie w 9.4 który szedł licą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu pod wieczór z nastaniem nocy i mroku i oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy podstępna jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie stać w domu, to jest na ulicy, to znowu na placach, wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go i całuje z zuchwa uchwałą twarzą, mówi do niego, miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby. Dlatego wyszłam, aby cię spotkać, gorliwie cię szukałam i znalazłam. Miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby. Religijny obowiązek jest załatwiony, Chodź do mnie, tu się poczujesz fajnie. Wszak, dlatego wyszłam, aby Cię spotkać. Ty jesteś kochany, Ty jesteś centrum, Ty jesteś ważny. Chodź, zapraszam Cię. I nasz biedny bohater czasami wchodzi. Tam, gdzie nie powinien. A cudzołożnica mówi: Tobą jestem zainteresowana. Ale mądrość chce uratować tego prostego. Chrystus wzywa, wołaj, i czytamy w piątym i szóstym wersecie wołanie mądrości, chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. Porzućcie głupotę czy naiwność. To jest to samo słowo, jak właśnie ten nasz bohater. Porzućcie tą postawę otwartości na wszystko wszędzie. Nie rozróżniam, nie badam. Idę tam, idę w to, porzućcie tą głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą prostropności. Ale mamy tu kolejnego bohatera, szydercę, bezbożnika. I zastanawiałem się nad tym szydercą i bezbożnikiem i zacząłem się zastanawiać, Boże, dlaczego ty go, dlaczego mądrość nie woła szydercji bezbożnika? Najwyraźniej go, przynajmniej tutaj, w tym fragmencie, nie woła. Oczywiście są inne fragmenty, gdzie Bóg nawet do szyderców przemawia i widzimy to też w piśmie, ale zastanawiam się jednak, Boże, jak to, jak to jest? Dlaczego tutaj mądrość milczy wobec tego człowieka? I... Zobaczyłem, że ten sam człowiek występuje w e, psalmie pierwszym. Szyderca, bezbożnik. E, I właśnie bym to otworzył, ale mam problemy techniczne. E, Mogłem też pożyczyć Biblię normalną? Bo to ma po niemiecku tylko Dziękuję. <głosy> <głosy> <głosy> dziękuję, przepraszam Was. E, w psalmie pierwszym e, mamy właśnie tego bezbożnego. I tutaj w pierwszych, e, w pierwszych dwóch wersetach czytamy szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa i nocą. Jak się zastanawiałem nad tym, mówię, pierwszy werset, Mamy tu bezbożnego, mamy grzesznika, mamy szydercę. I szczęśliwy ten, który tutaj mówi, nie, ja w tym gronie, to nie moje grono. Ja tu nie czuję się dobrze, ja nie jestem stąd. I można by było powiedzieć, to w drugim wersecie na pewno będzie napisane, o, to udaj się do mądrego, do sprawiedliwego, bądź z nim. W porządku. I my tutaj jesteśmy, tak jak wierzę, ci, którzy są obmyci krwią Chrystusa, sprawiedliwi, i jesteśmy razem, i jak możemy udać się... nie Ale drugi werset mówi, nie, skieruj swój wzrok na Słowo Boże. Nie kieruję wzroku na mądrego ani sprawiedliwego, tylko mówię, skieruj swój wzrok na zakon Pana, na to, co On przykazał, na to, co On powiedział. Ale tutaj mamy też tego bezbożnego i tego szyderce. I ja myślę, że to jest ta e, sama osoba, wszak e, nie spotkałem jeszcze... Szydercy, który nie byłby bezbożny, ani bezbożnego, który nie byłby szydercą. I e, znalazłem też taką ciekawą notkę e, tłumaczy Biblii, którzy określili to słowo hebrajskie bezbożny w taki oto sposób. Określa w Biblii kogoś, kto zewnętrznie należy do ludu Bożego i zna Boże prawo. A jednak świadomie sprzeciwia się Bogu i ignoruje Jego Słowo. Spójrzmy na Psalm 50, bo tam bez jakichś słowników mogłem dostrzec tą prawdę. Psalm 50, wersety 16 do 18, przeczytam. Tu mamy też to samo słowo mamy tego samego bezbożnego. Psalm 50, wersety 16 do 18. Lecz do bezbożnego Rzecze Bóg Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach Przymierze moje Wszak nienawidzisz karności Lekceważysz słowa moje Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim A z cudzołożnikami Zadajesz się Do bezbożnego mówi Bóg Po co wyliczasz Ustawy moje On jest dobry w cytowaniu On pewne rzeczy zrozumiał ten tutaj. I masz na ustach przymierze moje. Wszystko gra. Bóg i Izrael, a ja jestem jego częścią. A ja jestem częścią Izraela, więc ludu Bożego, a więc wszystko gra. I takich ludzi mamy też po kątach w kościołach. Przychodzą na nabożeństwa czasami tacy ludzie. Czasami lata i są grzeczni, siedzą, słuchają, wydaje się, że wszystko gra. Do momentu, kiedy ich ruszysz, do momentu, kiedy będzie dyscyplinowanie, kiedy będzie napomnienie, kiedy będzie korekta i wtedy nagle jest grzyt. I wtedy nagle człowiek jakby, ten szyderca jakby budzi się, objawia się to, co jest z nim wewnątrz. I tak jak wrócimy do przypowieści Salomona, dziewiątego rozdziału, to tam widać właśnie tą reakcję szydercy, bezbożnika, ósmy werset. Nie kać szyderce, aby cię nie znienawidził. Siódmy werset, to karci szyderce, ten ściąga na się hańbę. Kto gani bezbożnika, ten się plami. On tego nie przyjmuje, to spływa po nim. I mądrość do niego nie mówi, wszak on już wszystko wie. On wszystko już zna i on jest tak naprawdę już zatwardziały i zamknięty. Tu nic wydaje się nie docierać. Mądrość milczy co do niego. Ale mamy też tego mądrego, sprawiedliwego werset 9, albo jeszcze końcówka wersetu 8. Karć mądrego, a będzie Cię miłował. Dokładnie odwrotna postawa. Ten człowiek szuka Słowa Bożego, on chce. On chce być skorygowany. On Nie jest napisane, o, to jest łatwe dla niego, to jest przyjemne dla niego, ale on chce doznać korekty. Bo jego zainteresowaniem, jego serce jest na wąskiej drodze. On chce tej wąskiej drogi, swoją całą duszą. Na nią wszedł i nie chce niczego innego. Nie rzucaj peru między świnie. Co to są za świnie tak naprawdę? Przecież nie każdy grzesznik jest jak świnia, brudny, grzeszny, zły, każdy, każdy jeden. Każdy jeden jest brudny. A jednak nie rzucaj peru między świnie. Co to znaczy nie niegłosie Ewangelii? Nie może to tego znaczyć. I widzę tutaj tego szyderce. Nie rzucaj peru między świnie. To jest typ człowieka, W czy moment przynajmniej. Możemy, nie wiem, modlić się. Boże, daj łaskę tutaj, nie wiem, zmień. Jego, dotknij się jego serca. Serca tego człowieka. Ale w tym momencie jakby zdaje się nic nie docierać. A więc kiedy widać tego wieprza? Kiedy objawia się? Na nabożeństwie niedzielnym? Raczej nie. Napomnij. Poinstruuj. I zobaczysz, że wyjdzie. I będzie skutkować hańbą, czy wręcz obrażaniem tego, który napomina. On będzie wystawiony na atak. Jak ty mówisz mi tutaj, to jest, to jest złe w moim życiu. Jak ty możesz mi mówić, co jest nie w porządku w moim życiu. Bezbożny od razu się obróci. Przecież on umie wyliczać Boże ustawy, a przymierze jego ma na ustach. A więc co ty od niego chcesz w ogóle? Zwieczepiasz. I takich ludzi mamy mamy w kościołach. A pytanie, czemu mądrość nie wzywa mądrego i sprawiedliwego? Bo on już tam, tak wie, że on już tam jest. Tu nie trzeba nikogo wzywać. On już tam jest. On jest u niej. On cieszy się. On patrzy na tą ucztę. On cieszy się tym wszystkim. On niczego innego nie pragnie. I przeszkadza mu to, co wchodzi do jego życia i zakłóca to. On chce widzieć tą wieczerzę. On żyje tym. On pragnie tego. On kocha to. Kocha Chrystusa. I czytamy o tym, że u Niego. Napomnienie, u niego korekta skutkuje czymś całkiem innym. Karć mądrego, a będzie ci miłował. daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy, czyli będzie wzrost. Będzie wzrost wiary, będzie wzrost w rozwój. Mamy ludzi w swoim się w ogóle nie rozwijają, i patrzy, że on jest taki sam jak 10 lat temu. Widzisz świeżaka w Chrystusie mówisz, że ten jest już o wiele dalej. A tu 10 lat minęło. Gdzie ten człowiek był? Co on robił przez 10 lat? ale mądry, czytamy tutaj, ten człowiek y, będzie jeszcze mędrszy. Będzie umiał jeszcze więcej, będzie jeszcze dalej. Bo on ma to, co jest w wersecie 10, jak wierzę. Początkiem mądrości jest bojaźń przed Jachwę. Bojaźń przed Bogiem żywym. On znawa Boga żywego i to jest to, co przemawia do jego serca. To jest początkiem jego mądrości, bo on nie ma, on nie ma swojej mądrości, on zna ją za śmiecie. On nie zostawił, żeby uzyskać to. Daj mądremu, On będzie Cię miłował. Poznanie Świętego to jest rozum. Tutaj będzie rozróżnienie, tu będzie On rozróżnia, On rozumie, kto jest święty. On rozumie, kto jest Panem Wszechświata. On rozumie, kto jest Jego Panem, On rozumie, co jest święte. To przemawia do Jego serca, to Go porusza, to Go tłoczy. I patrzymy na tłum i czasami myślimy na ludzi. On nie rozumie, on nic nie rozumie. Tam, gdzie wołają, tam on jest. Tam, gdzie dobrze się czuje, tam on jest. A dobrze się czuje w dziwnych okolicznościach i w dziwnych miejscach. Werset 11 mówi, mądrość mówi, gdyż przeze mnie rozmnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. Poznanie świętego. Przypominam sobie Piotra, kiedy... W łodzi, rozpoznał, kim jest, kim jest ten, który stoi przed nim. Odejdź ode mnie, panie, bo, bo mi jest grzeszny. Odejdź ode mnie, ja nie mogę wstać w Twojej świętości. Nie mogę być, ja nie mogę być, ja nie mogę w tej swojej kondycji naturalnej. Jestem na stracenie, ja w ogóle nie mogę tu być z Tobą. Ale Chrystus jest tym, który daje mu szatę spędzić. On jest tym, który oczyszcza Jego życie. Które zmienia jego postawę, ale początkiem tego jest on, widzi siebie nagiego, siebie słabego, siebie jako tego, który nic nie może wnieść do całej sprawy, który leży od samego początku, i Chrystus daje mu to, czego mu brakuje, czyli wszystko. Dwunasty werset mówi: tak naprawdę, co siejesz, to będziesz żoł. Co się to no to odbierzesz. Takie napomnienie też do naszego życia. Jeśli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Jeśli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. I dalej mowa jest o Pani głupocie. Pani głupota, werset 13, tak przeczytałem, że to chyba jakiś trudno tłumaczyć, tłumaczą ten werset, i dlatego wydaje mi się, że w różnych Bibliach znajdziemy różne tłumaczenia. Tego wersetu yy, według tekstu Masoreckiego jest to cechy pani głupoty, to jest, jest niepohamowana, jest naiwna i to jest to samo słowo, gdzie mieliśmy w czwartym wersie tego otwartego na wszystko, a więc jest niepohamowana, jest otwarta na wszystko i niczego nie wie. Co to w ogóle jest? Kto to w ogóle jest? Z kim, co macie przed oczyma? jak to w życie Jest niepohamowana, otwarta na wszystko i niczego nie wie. Do, do najróżniejszej maści zwodzicieli pasuje ten opis. Niepohamowani, otwarci na wszystko, a tak naprawdę niczego nie wiedzą. Nie wiedzą tego, czego powinni wiedzieć. Wydaje im się, że wiedzą, wydaje im się, że rozumie pozjadali że są pępkami świata, ale tak naprawdę nic nie wiedzą. I ciekawe jest, że pani głupota ma pewne podobne rzeczy. Ona też ma dom. Jest dom. Siedzi, siedzi, wygodnie siedzi u wejścia do swojego domu i jest w tych samych miejscach, które są służebnice mądrości. Hebrajski zwrot tutaj jest identyczny, w, że właśnie na wysuniętych punktach miasta, na wzgórzach miasta, to jest ten sam zwrot, który mamy, gdzie w trzecim wersecie mowa, że służebnice mądrości są w tych samych miejscach. I ona też tam jest. Jej dom jest właśnie od razu obok. Tam od razu widać, co, co jest na stole. Teraz masz. Ale jest to podobne, też jest uczta. Ale nie ma siedmiu. Nie ma siedmiu słupów. Tego nie znajdziemy. I tego nie znajdziemy w większości tego, co się nazywa kościołem, zborem. Wchodzisz tam i zastanawiasz się, na czym oni opierają swoją wiarę, swoje życie. Mówią, że na Słowie Bożym. Każdy mówi, że na Słowie Bożym. Każdego, kto, Jaka jest wasz autorytet ostateczny? Jedyny autorytet. Słowo Boże. Jakże, jakże mogłoby być inaczej? Na papierze Słowo Boże, a w rzeczywistości Słowo Boże pomieszane. Część Słowa Bożego, ta, która odpowiada, wymieszana ze świadectwami, które są autorytatywne, z uczuciami, z ego, z jakimiś proroctwami rzekomymi i wszystko ładnie wymieszane. I to jest tak naprawdę niewiadome, na czym to się opiera. Na czym to się opiera? Nie wiadomo. Czasami na pastorze się opiera. Nie wiadomo. Tak funkcjonuje mnóstwo społeczności. Tam nie ma tego, co jest siedem. Oni nie opierają się na tym, co pochodzi od Boga, na tym, co jest pełne, doskonałe, czyste. Tam pani głupota zaprasza. Ale zaprasza znów tylko tego naiwniaka. Mądro, mądrego nie zaprasza. Pytanie, czemu nie? Wydaje mi się, że mądry rozumie, ja tam i tak nie pójdę. Po co mam tam pójść? Nie czeka uczta i to inna. Nie czeka Chrystus. To nie podruba. Nie inny Jezus, inna Ewangelia, inny duch. Ja tego nie chcę, ja tam nie pójdę. Także mądry, mądrego ona wcale nie... Ja nie mówię teraz, że jesteśmy odporni na zwiedzenie i tak dalej. A może my jesteśmy po części. Może ja jestem, mam dużo takiego prostego w sobie. każdy z nas, jeśli polega na sobie, zostanie zwiedziony ale mądrego nie wzywa i nie wzywa też bezbożnego. Dlaczego? Myślę, że on już tam jest. Nie ma sensu wzywać kogoś, kto już tam jest. Bezbożny dobrze się tam czuje, on niczego innego nie zna, niczego innego nie ma i niczego innego nie chce. Pani głupota rozsiadła się wygodnie i woła na przechodniów, mój werset piętnasty, którzy idą swoimi ścieżkami i tutaj też... Począłem troszkę w tłumaczeniach różnych i przynajmniej niemieckie tłumaczenia, te, które miałem, te parę takich bardziej dosłownych tłumaczeń. Tutaj nie wiem, od czego to zależy, czy od rękopisów, ale to pisało, um, którzy chodzą na właściwej drodze. Wołano najwniaków, którzy chodzą na, i tak mówię, to jest to słowo, które znalazłem w niektórych tłumaczeniach, nie we wszystkich, na właściwej drodze tak jakby ona jest zainteresowana w tych, którzy może są jeszcze, nie wiem, tak, trochę się chwieją, niezdecydowani, może trochę, trochę tu, trochę tam. Ja on mówi, chodź do mnie. Po co będziesz tam przez wiarę? Wszystko przez wiarę i kiedyś będziesz miał profity. Nie, teraz masz. Teraz masz profity. Teraz chodź tutaj. Jezus Cię miłuje, ma dla Ciebie wspaniały plan, wszystko gra, chodź do nas. Ale oni nie opowiedzą Mu. Pani głupota mu nie opowie. Słuchaj, a ja wiesz, ty musisz się wyzbyć ciężaru swoich grzechów? Czy ty wiesz, że ty jesteś w swojej naturalnej kondycji potępionym człowiekiem? Czy ty wiesz, że idziesz prosto do Szeolu, prosto do okrainy umarłych? Że jesteś potępiony? 18 werset mówi, on nie wie. Prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście, goście pani głupoty przebywają w głębinach Szeolu. On tego nie rozumie. pytaj, że on chce to rozumieć? Nie wiadomo, co się w nim dzieje. Ale pani mądrość, ale mądrość go wzywa. Czytaliśmy o tym, że mądrość go wzywa i jest zainteresowana jego zbawieniem, jego ratunkiem. Mamy, mamy ucztę. Także szesnasty werset mówi, że to jest dokładnie ta sama osoba. Szesnasty werset, dokładnie ta sama osoba jest wołana, jak w czwartym wersecie kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. I mówi do niego, też mam ucztę, i mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. W przypowieściach 20.17 e, też mowa o chlebie. Smakuje człowiekowi chleb podstępnie zdobyty, lecz potem jego usta są pełne piasku. Taki jest koniec innej Ewangelii, innego Jezusa i innego ducha. Wygląda jak chleb, a ostatecznie usta są pełne piasku. Musisz to wypluć, nie zostaniesz, to, nie przetrawisz tego, nie, zostanie, nie będzie ci to ku dobremu. Nie da ci tego, co da ci ta uczta chrystusowa. Uczta, jedzenie, społeczność. I tak dzisiaj wielu mówi, Jezus jest Panem. Jedząc potajemny chleb, kradzioną wodę pijąc. Wątpliwe pochodzenie? Nie problem, jest na stole. Jest, to bierz i jedz. W Rzymian 16 rozdziale y, wydaje mi się, że jest mowa o tych samych, y, też o pani głupocie, o tych samych ludziach i też o prostaczkach. Tak to odczytuję list do Rzymian 16 rozdział na zakończenie y, Rzymian 16, wersety 17-18. do I tu jest napisane, a proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. ale Bogiem ich jest brzuch. Pytanie, może dzisiaj rozpoznałeś się gdzieś w tych którymś z tych opisów. Może czas, żeby pokutować. Może w twoim życiu jest coś z tego, co czytaliśmy. A może po prostu otacza, otaczają nas ludzie, których widzimy tutaj. i Chciałbym zachęcić do tego, żeby modlić się e, o dusze tych, o których toczy się walka teraz. Ci ludzie, którzy, o których wierzę, że ten fragment też gdzieś tam, do mnie, tak przemawia, oni są gdzieś tam w potywnych zborach, czasami chwieją się. O ich dusze toczy się walka, i mądrość się zainteresowana. Bądźmy i my. Amen. Ktoś, bracia, chciałby się do tego odnieść, coś dodać, uzupełnić. Chciałem, chciałem tylko powiedzieć że krótko, że ja już mogę wyjechać z tego spotkania, tak, że, oczywiście żartuję spokojnie. Yy, przyjechałem z takim pytaniem, tak sobie myślałem, żeby tak zadać Bogu, Wam pytanie, jak postępować, co robić z ludźmi, którzy, którzy właśnie yy, ignorują słowo którzy są gdzieś w społeczności Jak postępować z ludźmi, których gdzieś tam znamy, którzy są właśnie w społecznościach, gdzie, tak wczoraj właśnie Paweł pytał jednego z braci, czego brakuje w tych społecznościach, czego, czego potrzebujemy, Że w jednych społecznościach czujemy się dobrze, jest to coś, ten duch, ta jedność, ta bojaźń przed Bogiem, a w drugich jakby nie ma. Też mówią te piękne słowa, też mówią o Bogu takim pytaniem, przy, przyjechałem o tak, takiej rozterce czasami jestem, a co mam robić z tymi, którzy są spośród nas i z tymi, którzy są w innych zborach, a gdzieś ich znamy. Na ile zwracać uwagę i na ile... Jak się zachować? Jakie myśli mieć o Z drugiej strony mamy mowę, słyszymy o tym, żeby miłować nieprzyjaciół, tak? A, a, a dzisiaj Paweł jakby odpowiedział na to pytanie nie jakby, tylko w zupełności praktycznie, aczkolwiek jeszcze takie pytanie właśnie z tego wersetu siódmego kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę, a kto gani bezbożnika ten się plami. Bracia, co robić, czy milczej? <śmiech> Wiecie, o, o czym mówię. Yy, widzę, że i, i, i doświadczam tego, że to jest czasami jakby bez sensu. Karcenie szydercy, ja się w pełni jakby z tym zgadzam, ale no czy, czy faktycznie w jakiś sposób powinniśmy reagować. Tak często nas atakują, tak? Że my jesteśmy jacyś tam, radykalni, nie wiem, święci, no, przesadzamy i tak dalej. Pan Jezus w dzisiejszych czasach chodziłby w podartych dżinsach, nie, I, i, I uzyskałem, tak jak mówię, chwała Bogu, tak mogę wyjeżdżać tego nie zrobię oczywiście, bo myślę, że Bóg jest wspaniały i udaje te odpowiedzi, ale tak rzucam jeszcze to, to pytanie, tak, które tak które mnie nurtowało i nurtuje, jak reagować na tych, którzy są w społecznościach i którzy w naszych albo w innych którzy jednak właśnie są jakby innego ducha, no, są szydercami no, no nie chciałbym prawda tak radykalnie oskarżać, prawda, tych ludzi i mówić, no, że jesteś bezbożnikiem, ale czy mamy prawo to powiedzieć, czy, czy lepiej tego nie mówić w tym kontekście. Także ja, ja dziękuję Bogu za jeszcze raz za, za to słowo i jeśli możecie coś w tym temacie jeszcze powiedzieć, to, to proszę. Ja mam możecie też podobne pytanie, czy ja mam podobne. Czy każdy człowiek po jest bratem i siostrą wieży Czy każdy bo odniesienie do tego słowa czy pytania. To, to właśnie jestem konkurentyca. Ja bym chciał się pierwszy odnieść, co, co brat mówił, czy, czy napominać, czy coś mówić Liz Jakuba, 5 rozdział, 19 i 20 werset. Bracia moi, jeśli ktoś spośród Was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wierzy ten, kto nawróci w rzecznika z błędnej drogi jego wybawi duszę jego śmierci i zakryje mnóstwo grzebów Pytanie, czy to jest szyderca? No, to zboczył, Może no, grzech, to, to, to jazdy. Ale ja myślałem ja tak, żeby powiedzieć tak, że jeśli nie masz jeszcze pełnego przekonania, że to jest szyderca, to, to, to jest brat. Tak jak u brata, który, który może błądzi i takiego trzeba mówić. Ale jeśli już dojdzie do ciebie to, że, że to jest szyderca, tak? Raz, drugi, że to jest szyderca. To, by to, to trzeba się zachować tak, jak, jak panu uczytał, jak jest. Jak bo góry. Do, do, do może ktoś jeszcze, takie, jeszcze takie, takie, takie, takie, takie, takie, tu takie, takie, takie, że takie, po pierwszym i drugim upomnieniu takie, takie, że taki człowiek jest takie, grzeszy, sam siebie takie, Coś to głosi na takie, takie, takie, takie, takie, takie, takie, takie, takie, że takie, takie, takie, takie, takie, takie, Także do czasu ją na Do czasu. A ja, jak, tak mówił Jakuba i potem to po czasu. Tak. tak? Taka kolejna była zachowana, ja to nie? Jakuba napominać, a potem jak da po, po razy, tak. Póba, na pominam, tak. Tak. To już Dobrze rozpoznasz, że to jest Szyderca, tak. że to jest człowiek, który jest Panią głupotą mimo mówienia hmm. prawdy Biblii. Tak naprawdę to musimy mówić to, ale mój Pan, Jezus Chrystus, mówi to. I patrzysz na Jego reakcję. I tutaj to właśnie mowa do takiego człowieka, już podejrzewasz, musi być mocno chrystocentryczna, stać na słowie Chrystusa. Jezus mówi i zobaczysz wtedy, co on zrobi. Jeśli on to podepcze, to nie ma sensu drugi, trzeci, czy tam pię piętnasty raz ja tak właśnie robiłem <grych> i dostarczać mu tych pereł. bo naprawdę obracam się tylko przeciwko Bożemu człowiekowi. I chcę mu odpowiedzieć na pytanie, tutaj brat co zadał, co w takim przypadku robić. Ja jestem człowiekiem, który wśród Was, bratem, który tego doświadczył. Przez to przechodzę i to, jest, to są takie. I jak ja się uczyłem? Chętnie się podzielę. Przede wszystkim poszedłem naprzód do To jest ważne. Druga sprawa. W takim napominaniu, jeśli chodzi o fakty, pamiętajcie jednoznacznie, sprawa musi być oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Nie masz świadków, milcz. I druga, druga, jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie, jak Pan Jezus był aresztowany, stał przed chankiem rydem Został uderzony. Wtedy powiedział Pan Jezus do tego człowieka, który go uderzył. Jeżeli mówię źle, mówiłem źle, to udowoduj. A jeżeli nie masz dowodu, a jeżeli nie, nie jest tak, to czemu nie jest? Rozumiecie, o to chodzi? Miej dowodu. To jest ważne, dlatego że będziesz tym narzędziem ratowania zwody, zwiedz, zwodzonych przez takie aktywki. Dowody, świadkowie, to jest, to jest ważny argument. Jeszcze jedno, musimy sobie uzmysłowić, że kościół pana Jezusa to jest tak jak mamy dwunastu apostołów, tak? U pana Jezusa, opisanych tu w Ewangelii. Jeden z nich był Judasz. To samo się dzieje i dzieje. Nie ma innym. tak było. Dlatego, co czytam, apostoł Jan, on chyba najdłużej żył ze wszystkich apostołów, tak? Tak mówi historia, tak mi się z tym zgadzamy z reguły, większość z nas. I zobaczmy, co y, ten apostoł Jan, kiedy już zobaczył, że Kościół się mocno psuje. Już wtedy było psucie. I zobaczmy, co on napisał. Jak on uczy dzieci Boże być odpornymi, wiedzieć, jak się zachować, co zrobić, rozpoznawać. Bo w przeciwnym razie może się okazać, że to Twoja, drogi bracie, wiara znacznie, y, Upadać. Ty sam będziesz załamany. Nie będziesz wiedział co. I jedyna wtedy reakcja to ucieknę stąd, polepszę sobie komfort psychiczny. Ale zobaczmy, co, co, jak uczy apostoł Jan. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. No wiemy o tym, że będzie syn zatracenia. Tak? Antychryst to jest ktoś, kto przejmie kontrolę ludzkich umysłów zamiast, zamiast Chrystusa Ja. Moje słowo przyjmijcie, usunie z, z, z serca ludzkich, Bożych ludzi, będzie usuwał, dążył, nie będzie do tego człowieka. Usunąć trzymanie się słów Chrystusa, przyjmijcie moje słowo. To, to jest antychryst, Zajmie miejsce Chrystusa w sercach innych ludzi. I, i co, popatrzcie, co dalej mówi ja, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, oni już są. To jeśli wtedy, 1900 lat temu, to było to, co dziś nie ma, Przygotuj swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, że z tym cię twoje życie chrześcijańskie spotka, a ty masz wiedzieć, co z tym robić. Umieć rozpoznawać. Po to, że samemu nie załamać się. I jeszcze jedno. Dobry bój bojować i pomagać tym, którzy są prostaczkami trzeba ich uratować. Nadstawiając czasem siebie. Ale, I, i, i, ale stosować zasady. Jeśli rozpoznałeś, że ktoś jest takim szydercą, to nie ma sensu, żebyś zanim chodził, jeszcze raz w rękach płakał, chce Cię bracia, ratować, bo to nie ma sensu, bo rzeczywiście, w tej, tak jak brat powiedział w tym dziewiątym roku, się obróci przeciwko Tobie. I, i patrzmy, stąd poznajemy, że tu już ostatnia godzina. Czasy ostateczne to także Towarzystwo Antychrystwa. Co mamy robić? Na pewno nie załamywać się. dlatego że ma, mamy toczyć dobry bój. Panu cały czas toczył takie do, do, dobre boje. Sam powiedział w pierwszym liście, do końca, tam czytam 11 rozdział. Lecz spory między Wami w zboże muszą być, na nawet tych na którzy z Was są prawdziwymi chrześcijanami. Mamy to napisane. Idźmy więc, co dzieje tak się dzieje w zborze idź jeszcze bardziej do słowa Bożego. słowo Chrystusowe nie mieszka w Was obficie. Nigdzie nie jest powiedziane, wiecie, ja widzę, czytałem różne Nigdzie nie jest napisane. Słowo Chrystusowe nie mieszka w Was skąd To jest broń. Bierz Ducha Świętego, to Słowo Boże, który już Ciebie wypełni, który już jest w Tobie. Wtedy będziesz skutecznym narzędziem. I co wtedy, jaka jest rada od apostoła Jana? No, czytamy, czytamy. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie. Nie bądźcie prostaczkami w wierzeniu każdemu. Albo stoi, ktoś zakazał, no i co z tym, że stoi zakazanie? Ja był, Ja byłem w wojsku, w baterii dowodzenia jednostki. I wiecie, jaka jest. Y, y, co trzeba zrobić? Są dwa fronty, jest wojna, tak? Jesteś dowódcą w, jednym, w jednej armii, a ktoś przeciwnik jest po drugiej stronie. Kiedy najłatwiej pokonasz nasz Kiedy przejmiesz kontrolę nad dowództwem tamtej armii? Będą swoje rozkazy. Przejmij wtedy, bez, bez straty Twojego żołnierza przejmiesz kontrolę nad całym frontem. Zgadza się? Ja bym to też wie. Dlatego będzie stawiał ludzie, nawet swoich ludzi zakazali Będzie z tego dążył. Jeśli ludzie będą spali, to on na ciebie jest dużo pod wolą. A z reguły stawić się śpi. Rzadko któryś z góry jest taki, że są wszyscy doskonale zczuwający. Zgadza się? Mamy z tym do czynienia. I popatrzmy. Lecz badajcie duchy, czy są z Boga. O to o to chodzi. Bądź badający. Jeśli słowo Chrystusowe mieszka w tobie obficie, to widzą wyniki dlaczego Pan Bóg tutaj mówi, Duch Święty żeby ma, że mamy badać odpowiedź jest prosta, bo badanie przynosi efekty wtedy wiesz i wtedy nie, nie załamie się ani Twoja wiara ani, nie, mało tego, uratujesz innych zgodzonych a przyderców to i tak masz zostawić bo Ci to Słowo Boże mówi o to, co mówi jest przypowieści i to masz ich zasadzić. I masz ten spokojny czyste sumienie, przed Bogiem możesz powiedzieć tak, dobry bój też moje Wykonałem Panie, mam czyste sumienie. Tak? I to jest, to jest coś takiego. Gdyż y, wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. i tutaj mamy sposoby rozpoznania fałszywych proroków, nie? wielu było kiedyś w przeszłości fałszywych proroków, tak i teraz wśród was będą fałszywi nauczyciele. z chciwości wykorzystywać was będą prędzej czy później, jeśli to będzie zwór stopniowo zamieniony na sektę jakiegoś zboru, to tam musi być podstawiona, będzie na pewno chciwość do wykorzystywania izolowanie swoich członków zboru od jakikolwiek innego zboru, od takiego przyjazdu tu na takie braterstwo. Bo nie, nie możesz tam dać. To, to, to będzie coś takiego. Rozpoznawać mamy po prostu. I to, co chciałem powiedzieć, co w takim przypadku robić? Robić najpierw jak najwięcej Słowa Bożego i modlitwa. Bo jakby dużo Boży jakby człowiek, który przeciwstawia się diabłu, a Biblia jest napisany przeciwstawcie się, się y, diabłu mocniej wierzy. A ucieknie diabeł od was. Pokonasz. To trzeba to właśnie robić. Słowa Bożej jak najwięcej. To jest sprawy, które są modlij się. Jeszcze jedna rzecz. Mieć otwarty umysł na poznawanie faktów, które się dzieją w Kościele. Otwarty. Analizować to Słowem Boże, Mieć biblijną odpowiedź na pytanie, co, co, co złego się... co Bóg mówi o tym, jak ja mam o tym myśleć. I jeszcze jedno. Umieć zajmować stanowisko. Po Chrystusa Chrystusowej Sprawiedliwości. Zgodnie ze Słowami Pana Jezusa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Błąd w Kościele, jaki można zauważyć, to jest takie. Szukają Królestwa. Chcą Bóg od Króla. Szukają Królestwa, ale bez Jego Sprawiedliwości. Takie Królestwo, niektórym odpowiada. To, to, to, to dla trzeba być pilnującym w swoim osobistym życiu sprawiedliwości Chrystusowej i w życiu brata w Chrystusie. Bo tak samo ma Tobie zależeć na Twoim zbawieniu, na zbawieniu Twojego brata, jak na Twoim zbawieniu Tobie. Jeśli takimi będziemy, to będziemy nas skutecznym narzędziem Ducha Świętego na terenie Kościoła. Pana Jezu, to wzajem Polski. Próbując odpowiedzieć na pytanie o miłowanego brata Romka, kto jest moim bratem, no to rozumiemy, że ten, kto z Boga się narodził, jest moim bratem. Ten, kto z Boga się narodził, jest moim bratem. W innym miejscu jest, jest, powiedział, że ktoś, kto chce pełnić wolę Bożą, pozna, czy ta nauka, którą on głosi, jest z Boga, czy ktoś sam od siebie mówi. I ktoś, kto chce pełnić wolę Bożą, rozpozna, czy to, co my mówimy, jest ludzkim gmiotem, czy jest wolą Bożą, nauką Bożą. A na koniec, jeżeli byłyby jakieś jeszcze trudności z rozpoznaniem tej całej sprawy, to chcę Wam powiedzieć, jak postąpił Jezus. I to jest, słuchajcie, to jest tak prosta droga, a człowiek się tak czasami namęczy z tym wszystkim. Jezus mówi tak. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają. Zatem słuchajcie, Darek, nie ma co za długo stać przy tym wszystkim. Po prostu iść, tak? Iść za Chrystusem, iść w gronie tych, którzy chcą wypełniać Słowo Boże. Szukają Boga i dałby Pan, żeby dałby Pan, bo ja to mówię jakby to jest z autopsji pewnej. Był, był moment, kiedy po tych całych wszystkich sytuacjach nagle z trzech rodzic zrobiło się trzydzieści parę osób na To była męczarnia. Ci ludzie, w momencie nie chcieli w ogóle iść tą drogą, to ja to zobaczyłem jak jakiś rodzaj chwastów, które zaczęły wyrastać pomiędzy i sam nie zrobiłem zbyt wiele, w sensie takim, wiecie, że ludzką siłą teraz, nie wiem, masą, siłą, krzykiem, ubliżaniem czy czymkolwiek takim, pozbędę się tych, tych, tych ludzi, natomiast Bóg to sprawi, uwolnił nas, po prostu nas Sam Sami odeszli, poszli swoją drogą i i to była największa, początkowo myślałem, uznawałem to za porażkę ale później jak zobaczyłem Błogosławieństwo Boże że w końcu mamy przestrzeń, mamy miejsce gdzie możemy naprawdę sprawować tą służbę i, i, i wypełniać też to Słowo Boże to jest pozornie okazało się to dramatyczne ale później okazało się z perspektywy czasu, kilku lat że że Pan nas woli, dał nam miejsce, gdzie możemy po prostu się nasycać, karmić, paść. I dzisiaj to, to brzmiewa troszeczkę okrutnie, ale po prostu w przypadku takich ludzi powiem wam, idę dalej. Nie ma co tam za długo przy nich stać, bo szkoda czasu. Szkoda czasu. Bo wiecie, jeżeli ktoś jest z Boga, to w nim jest nasienie Boże i i wiecie, i teraz jak ktoś nie jest z Boga to w nim jest w ogóle to wszystko o czym mówi Paweł w ogóle całe to, to zamieszanie, to wszystko i teraz próba naprawienia tego i próba czy w ogóle ta w którymś momencie już naiwność, że coś się tam zmieni poprzez to że słowa, słowa, słowa to, to, to. widać, te efekty są czasami mizerne i, i strasznie człowieka zniechęcają, bo jednak my, żeby żyć i iść za Chrystusem, to potrzebujemy zachęty, a nie ciągłej ciągle walki, tak? ciągle zmagania się. Potrzebujemy miejsca, tak jak tutaj było mówione wcześniej, takiego jaki miał też Jezus. I to było, co to było, Karol? To miejsce tam, ten dom. Pytania, pytania. No, no. Potrzebujemy takiego miejsca, gdzie są w domu, wśród swoich, tak, i zachęca zachęcony jestem, wiem, że to są moi, tak? O, tak trzeba Wam powiedzieć. Możecie no, czytać coś, chciałem do tego, co panu y, zgłosił. Y, na naszej stronie, chyba dwa dni temu umieściłem taki y, y, taki wpis, y, Tozera, znanego, znanego męża dużego, mądrego. Wiara w Boga nigdy nie sprowadza się do łatkobierności, i zaczyna od cytatu Abyśmy już nie byli małymi dziećmi niesionymi falami powiewem wiatru jakiejkolwiek nauki, którą chytrze posługują się ludzie zwodząc na manowce. Pozwólcie mi opowiedzieć o niebezpiecznej logice łatwowiernego chrześcijanina, nie zdającego sobie sprawy, że może być fatalnym wierzeniem wszystkiemu, co się, co się pojawiło. Spotkałem chrześcijan nie dysponujących większą zdolnością rozróżniania niż spojrzenie strusia. Ponieważ muszą wierzyć w pewne rzeczy, uważają, że muszą wierzyć we wszystko. Ponieważ są wyzwani do przyjęcia tego, co niewidzialne, bo wiadomo, wiara, tak, tego, co niewidzialne, idą dalej i przyjmują to, co niewiarygodne. Bóg może sprawiać cuda i to czyni, Dlatego też wszystko, co wygląda jak cud, musi pochodzić od Boga, mówią tak? Bardzo tak wierny. Bóg przemawia do człowieka i dlatego mniemają, że każdy twierdzący, iż miał objawienie od Boga, powinien być uznany za proroka. To jest dokładnie o tych kościołach, kościółkach, które się teraz pojawiły i są. Wszystko, co pozaziemskie, musi być niebiańskie. Bardzo wierność, tak? tak? Naimność. Czego nie można wyjaśnić, musi być przyjęte jako boskie. Prorocy bywali odrzucani, stąd każdy, kto bywał odrzucany, jest prorocą. I słyszycie tych proroców fałszywych, oni krzyczą czemu, czemu, czemu przeciwko, czemu, tak? Nie uważają to za znak, że są bożymi, no bo prorocy byli odrzucani. Święci byli źle zrozumiani, stąd zgoda, że każdy źle zrozumiany Święty. Ten rodzaj niebezpiecznej logiki może być tak szkodliwy, jak sama niewiara. Wiara jest korzeniem wszelkiego uwielbienia i bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale wiara nigdy nie oznacza łatwo wierności. Człowiek, który wierzy wszystkiemu, znajduje się tak samo daleko od Boga, jak ten, który nie chce w nic wierzyć wiara zajmuje się osobą oraz obietnicami bożymi i spoczywa w nich z całkowitą pewnością o, i takiej wiary nigdy za wiele jednocześnie łatwowierność w żadnym wypadku nie oddaje ci Bogu gdyż okazuje gotowość do wierzenia nie tylko Bogu, ale wszystkiego co nie zrozumiałem Taki mądry, mądry taki mądry. <głos> <głos> <głos>